Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 92 Z pół etapu wyszliśmy o świcie. Gęsta mgła siedziała na okolicy. Słońce weszło. Widać go przez mgłę, jak przez gruby perkal. Niecierpliwie czekałem chwili jej rozejścia się Naprzód szczyty gór wychyliły się ze mgły Jak skały podwodne z Białego Morza Mgła spada niżej, coraz niżej Widać już boki gór i strome ściany Potem mgła zbita w gęste kupy obłokami Unosiła się niżej od nas Nad doliną obłoki te płynęły jak wojsko duchów szamańskich, jak wieniec lekkich rusałek i rozpływały się mnikły w świetnych promieniach słońca. Już się wykazała cała okolica, śledzę okiem poplątane linie górzystych grzbietów i zatrzymuję go na strojnej dolinie Sylwy na błyszczących krzyżach wydętych kopułach miasta Kungur. Wspaniały jest widok Kunguru. Cerkwie i domy na tle wzgórzystej okolicy układają się wcale ładny pejzaż. Z daleka miasto ma pozór porządnego i wielkiego grodu, lecz wszedłszy w ulicę pozór ten najzupełniej uniknie. Domy drewniane, kilka cerkwi pospolitej budowy i błoto, z którego długo wybrnąć nie mogliśmy. Oto jakim jest wspaniałe z daleka miasto. Kungur położony jest na wzgórzu o dwanaście mil od Permu przy ujściu Ireny do Sylwy. W skałach sterczących na zabrzeżach ostatniej doliny znajduje się alabaster. Miasto, jak to powiedzieliśmy, jest nieporządne, źle zabudowane, ma przeszło osiem tysięcy ludności, a w tej liczbie znajduje się bardzo znaczna liczba szewców. Kungur w całej wschodniej Moskwie, a szczególniej w Syberii, słynie z szewskich wyrobów. Buty kungurskie odznaczają się mocną skórą, i taniością, lecz prędko się prują I są niezgrabnej formy W każdym prawie domu mieszka szewc Kobiety nawet szyją buty i trzewiki Liczba butów przez rok wysyłana z kunguru W różne strony jest ogromną Mieszkańcy są zamożni Prócz butów, słyną jeszcze skóry kungurskie grube, mocne, wody nie przepuszczają i nie pękają. Chłopi buty swoje zwykle smarują dziegciem, a w Syberii tłustością rybią lub tarbaganią. Partyje umieścili w więzieniu murowanem, stojącym w rynku. Zastaliśmy tu kilka osób, które tego dnia wywieźli do Syberii i kilka osób, które z nami podróż odbędą. W liczbie pierwszych był Pop i Popadia, nie wiem za jakie przestępstwo, wieźli ich do Syberii. Pop był człowiek lat czterdziestu kilku, Popadia mało co od niego młodsza, nie znać było na nich smutku, tęsknoty, ani żadnego uczucia, które charakteryzuje twarz więzionych na wygnanie. Swobodni w ruchach, zdaje się, że zrośli się najzupełniej z więzieniem. Aresztanci mówili, że za złodziejstwo, czy też kierownictwo złodziejską bandą posyłają popa do Syberii. Ale nie wiem, skąd mają tę wiadomość. W godzinę po wyjeździe Popa wywieźli dwóch czynowników za fałszerstwo i kradzieże skazanych na wygnanie do Syberii. Obaj byli ludzie młodzi, starszy z wypukłym czołem, garbatym nosem, blady, chudy i zniszczony zmysłowością, odrażające wzbudzał wrażenie. Kolega jego miał na twarzy czerstwy rumieniec życia. Na aresztantów z dumą spoglądał, a w każdym ruchu widać było, że w nim bojarska krew płynie. Szlachtę deportowaną za kryminalne przestępstwa na osiedlenie do Syberii od Niżnego Nowogrodu odłączają od partii aresztanckich i wiozą osobno. Strawnego dają im jeden złoty polski, chociaż pozbawieni szlachectwa mają przecież przywilej uwalniający ich w drodze od kary cielesnej i towarzystwa aresztantów. Skazani do kopalni, lub na osiedlenie do Syberii za polityczne przestępstwa. Biorą aż do Tobolska jeden złoty strawnego dziennie i wiodą ich żandarmi ekstrapocztą. Dopiero od Tobolska muszą iść w partii z kryminalnymi przestępcami i otrzymują strawnego tylko siedem groszy. Skazani zaś do wojska za polityczne przestępstwa muszą z samego miejsca iść razem z partią. Podwód im nie dają i są przez to narażeni na tysiączne przykrości. W liczbie tych, którzy z nami w Kungurze zostali złączeni, znajdował się chłop żmudzki idący do Syberii za kontrabandę i dwie cygańskie rodziny za włóczęgostwo Zawyrokowane na osiedlenie Żmudzin był człowiek milczący Spokojny w średnim wieku Dobrze zbudowany Większą część dnia spędzał na czytaniu Nowego Testamentu po żmudzku Cyganie ruchliwi, zwinni Natychmiast zaczęli wróżyć i tańcować A za to dawał im każdy wedle możności Swoim dowcipem i sztukami Wszystkich rozweselali W Kungurze dowiedziałem się O ostatnich bitwach Moskali Ze Sprzymierzonymi Cieszyłem się, że słysząc O zwycięstwach Francuzów Chociaż wiadomości udzielone mi Potrzebowały bardzo potwierdzenia Wierzyłem im przecież Bo wzbudzając nadzieję Niosły mi rzeczywistą Pociechę Człowiek zmękany jest łatwowierny I nie odrzuca Wieści Słaby pozór prawdy mających Bo te wieści Są aniołami pocieszycielami A któż pociechę Od siebie odrzuci Wierzyłem więc W dobrą wolę i szlachetne Zamiary Francuzów I Anglików A ich zwycięstwa zmuszały mnie do zapomnienia dolegliwości krępujących łańcuchów. Wieść każda o ich pomyślności była dla mnie słońcem w dzień ponury, nadzieją w rozpaczy, łaską Bożą w dzień pokuty. I dlaczegoż do mojej nadziei wciskało się niedowierzanie, skoro tylko pierwsze wrażenie zimno oceniał? Dlaczegoż, Trułem sobie piękne nadzieje, zachmurzał dobrowolnie jasne słońce, bo przeczuwałem, że Francuzi i Anglicy nawet teraz, chociażby Polska najdzielniej im pomóc mogła, nie myślą o szlachetnej pomocy, nie wierzą w nasze siły żywotne. Od Kunguru do Sabarska okolica traci górskie wdzięki. Równina pusta i martwa, okryta ze schłemi trawami i kubkami bezlistnej brzozy, pozbawiona świeżości, ani zajmuje, ani bawi. Sabarsk położony jest w wąwozie, najważniejsze w nim budynki są cerkiew, i etap w etapie mieliśmy dniówkę dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.